Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 64. W tym także czasie i także z powodu kartofli chłopi skarbowi Moskale w kazańskiej i w permskiej guberni podobny opór jak czuwasi stawili rozkazom rządowym. Około tegoż czasu, ale już dla innej przyczyny, były rozruchy Włościa na Ukrainie w Chwastowie, a wcześniej nieco wyrżnięcie niektórych panów w symbilskiej guberni. Lecz wracajmy do czuwaszów. W ogóle oni, jak i wszystkie ludy fińskiego plemienia, jak to już poprzednio miałem sposobność zauważyć, są nieśpiewne. Liczba czuwaskich pieśni jest bardzo mała. Dzisiaj w drodze czuwasz w partii będący, który mnie uczy swojego języka, zaśpiewał na moją prośbę dwie piosneczki. Pierwsza, weselna, nieobyczajna. Zaczyna się od słów Siabach Iza Kajabar, Kajabar, Iza Kajmazar, Kajmabar, Kajmabar. A kończy się... Tonem. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, Druga dosyć wdzięczna. Aida inge wormana sirła chora postiarma. Chora sirła pył begech, eze inge Ażak sardza Asłak chyśnia wirtierem, Arman czolne siukle smen. Po polsku. Pójdziemy synowo do lasu, tam maliny będziemy zbierać, maliny słodziutkie jak dusza twoja synowo, za stodołą na płótnie odpoczniesz. Chociaż brzęczą u ciebie pieniądze, chętniej bym kamień łyński poniosła, niżeli z tobą poszła. Pieśń ta jedna z najpowszechniejszych Jest przecież tylko przerobieniem z moskiewskiej pieśni Śpiewają ją też według moskiewskiej melodii Pieśni oryginalnych nie słyszałem Rzadko więc śpiewają czuwaś Ton w uroczystej chwili wyrwany z jego piersi Podobny jest raczej do głosu trwogi i bolu niż do harmonijnej melodii. Czuwasi nie mieli nigdy wzniosłych chwil historycznego żywota i pieśń więc jest bez życia. Nikogo ona nie rozgrzewa, nie zapala i nie unosi w ślicznej światy fantazji. Kołysani jeszcze, jak wszystkie młodzieńcze narody, nie zatęsknili nad wyraźną, a jednak Nieoznaczoną duchową potrzebą Nie zapragnęli innego życia Więc też nie mają pieśni narodowych Serce czuwasza dotąd nie zbuntowało się I nie oburzyło Nie zażądało wyższych rzeczy jak usłowianina Nie wysyła więc tęsknych tonów do Boga i ludzi Milczy Milczy zawsze nawet Wobec Boga, wobec natury. Długa niewola odebrała mu pierwszy ton i krzyk rodzących się narodów. Gdy Słowianin w modlitwie przy siebie, w żniwach, w burzy i w pogodzie na wojnie i obok swej lubej, w wolności i w niewoli, kłóci tonami swego uczucia powietrze i łączy się harmonijnie. Z uroczystą i nieskończoną przestrzenią natury czuwasz zawsze milczy, jak wschodni niewolnik wobec groźnego pana. Tańców narodowych także czuwasze nie mają. Jeżeli tańcują, co się rzadko zdarza, to albo kozackie lub tatarskie tańce. Tatarski taniec jest to kręcenie się w koło drobnym krokiem przy ciągłym wzruszaniu ramionami całego ciała. Do ślubu jadą z dzwonkami i muzyką, śpiewając wesoło bolejący ton oj, oj, oj, oj, który jest ich jedynie narodowym tonem. Wesela bywają huczne i hulaszcze. Tańce przy odgłosie gęśli, kobzy, bałałajki lub piszczełki długo się przeciągają. Uczte zakrapiają wódką i mocnym piwem swojego wyrobu, które nieustannie prawie piją. Dworzeństwo w ich religii jest dozwolone. Rozwody także są dozwolone. Obrzęd rozwodu jest bardzo prosty. Mąż rozrywa welon, który czuwaszki pospolicie noszą na dwie połowy, z tych jedną połowę sobie zostawia, a drugą oddaje żonie, którą z domu wyprawia. Do dziecięcia nowonarodzonego przywołują Jomze lub Wadazima, kapłani, który obmywając wodą niemowlę nadaje mu imię. Obrządek ten, podobny do chrztu, zapewno od chrześcijan przejęli. Czuwasi wierzą w żywot wieczny, lecz życie zaziemskie pojmują bardzo materialnie, wyobrażając sobie, iż stan i zatrudnienia zmarłego nawet po śmierci nie zmieniają się. Trupa składają w trumnie, kładąc obok niego różne narzędzia, których za życia używał i grzebią w mogiłach. Nad mogiłą stoi słup w ziemię wkopany. Cmentarze ich znajdują się w miejscach od wsi oddalonych, zowią je masar. Cześć dla zmarłych wyrażają w cztery razy do roku obchodzonym dniu zadusznym, to jest na wiosnę, latem, w jesieni i zimą. W te dni krewni zbierają się nad mogiłą, wylewają na nią różne pokarmy i napoje, a część pokarmów sami zjadają. Święto dziadów kończą tańcem i muzyką. Do tora Boga, dobrego i, i opiekuna niezwykli wznosić modłów. Utrzymując, iż on, ponieważ jest dobrym, więc bez błagania i prośb dobrze ludziom robi. Lecz do keremetia, Boga złego, często wznoszą modły i prośby o odwrócenie złego, bo on, mówią wedle natury swojej, złe tylko czynić może, więc modłami trzeba się starać o odwrócenie go od źle czynienia i ubłagać o litość i łaskę. Keremet, więc czuwaski, jest to czarny bóg słowiański lub też ariman perski. Jemu poświęcają gaje budują nad ziemią i pod ziemią świątynie Jedną z podziemnych świątyń tak mi opisywał czciciel keremetiowy. W pieczarze ręką ludzką pod niebotycznym lasem wyrobionej stoi na słupie keremet w postaci miedzianego cielca. Obok słupa postawiony jest stół, przy którym siedzi wadazim, karametiowy kapłan. Wadazim ubrany jest w biały płaszcz, w czerwone, czarne i niebieskie pasy. Rękawy wąskie zapinają się na guziki – Kaptur okrywa jego głowę. Posąg Keremetia i stół Wadazima otoczony jest balustradą. Pobożni dążą do świątyni podziemnym korytarzem, ubrani w czarne płaszcze, kłaniają się posągowi, wymawiając słowa Tor sirłach, Toramu sirłach. Boże zmiłuj się, bądź Boże miłościwym i robią na piersiach znak podobny do krzyża. Z tej modlitwy wnieść by należało, iż posąg nie jest wyobrażeniem keremetia, lecz wizerunkiem dobrego boga Tora. W tym przekonaniu utwierdza i ta okoliczność, iż nie biją przed posągiem ofiar, jak w gajach keremetiowi poświęconych. Stanowczo jednak nie mogę rozwiązać wątpliwości co do charakteru bóstwa w cielcu wyobrażonego, a tymczasem, opierając się na powadze opowiadającego, muszę go uważać za wyobrażenie Kremetia. Może kto, swobodniejszy i szczęśliwszy ode mnie, mieszkając między czuwaszami, zdoła przeniknąć w coraz rzadsze, podziemne świątynie i rozstrzygnie, Niepewność co do bóstwa w taki sposób czczonego. Na ścianach i u stropu pieczary wiszą bogato ozdobione lampy i świeczniki. Powietrze do niej dochodzi przez kanał wyżłobiony w dębie rosnącym nad stropem świątyni. Straż tego kościoła Pilnie strzeże bogactw w nim złożonych i nie ma litości dla szpiegujących tajemne obrządki ich wiary. O czuwaskiej mitologii znajdujemy kilka ciekawych szczegółów w podróży nad Wołgą przez Połujańskiego, z której kilka razy czerpaliśmy wiadomości o czeremisach i czuwaszach i nimi uzupełniamy szczegóły przez nas Zebrane pan Połujański wymienia następujące bóstwa czuwaskie Tor jest bogiem stwórcą bóstwem najwyższym Tora a może jest matką boską Chwiel jest dobroczynnym bogiem słońca Chwiel a może jest matką słońca a Sładi jest bogiem piorunów a Sozim jest bogiem błyskawic Sil Jest bogiem wiatrów Pilikase jest bogiem Lasów i pomocnikiem Tora szaługa Ara jest bogiem Dobrym dróg i podróżnych Hoar jest Złośliwym i szkodliwym Bogiem dróg Esrel jest bogiem śmierci Przy skonaniu człowieka Wyprowadza duszę tyłem Głowy, nazwiskiem Kebe oznaczają aniołów, a matkę ich nazwiskiem Kebe Amorze. Mitologia czuwaska na podobieństwo greckiej przypuszcza małżeństwo bogów, daje im synów i córki. Keremet jest po to, że najpotężniejszym bogiem. Jest on negacją dobrego i światłości. Do niego wyłącznie wznoszą modlitwy. Świątynie jego znajdują się w lasach. Wielu drzewom oddają cześć bóstwa. Mówił mi pobożny czuwasz, iż pewien czynownik w jego wiosce kazał ściąć stare drzewo poświęcone bóstwu. Na drodze w powrocie do miasta bóstwo zemściło się na bezbożnym. Keremet bowiem wlasł w niego, powykrzywiał mu ręce i nogi i odebrał mowę. Odtąd żaden czynownik w jego okolicy nie tknął świętych drzew. Między korzenie wiązów i w dziuple starych drzew, w niedoli i w bólu składają ofiarne pieniądze. Opowiadali mi, iż złodzieje i włóczędzy dobrze obławiają się u świętych drzew i bez żadnego skrupułu zabierają ofiary zabobonnych czuwaszów. W gajach Pobożni modlą się zwróceni ku wschodowi. Może to jest strona pierwotnej ich ojczyzny? Na stole złożone są noże, sól, chleb i wiadro wody. Ofiarne bydle przeprowadzają do stołu konia lub owce, a ją za kapłan. Grzbiet zwierzęcia dopóty polewa wodą, dopóki ono z zimna nie wstrząśnie się, co jest uważane za znak, że Keremetiowi jest miłą ofiara. Wówczas zabijają ofiarne zwierzę i mięso jego gotują i zjadają. W czerwcu przypada święto Sióza. W dzień ten proszą Boga o obfite zbiory, a kości ofiary palą i popiół z nich rozsypują po polach. Przed każdym uroczystym obrządkiem czuwasz myje się i oczyszcza w łaźni i do świątyni przychodzi naczczo. Pallas powiada, że świątynie Keremetia znajdują się zwykle w pięknym miejscu nad strumykiem w lesie, że są ogrodzone płotem w formie czworoboku, w którym znajduje się troje drzwi. Przez drzwi ze strony północnej wnoszą do gaju świętego wodę, którą kapłan zwykł ofiarą skrapiać. Przez drzwi wschodnie wprowadzają bydle ofiarne, a przez drzwi zachodnie wchodzą ludzie. Obok ostatnich drzwi znajduje się szopa, w której gotują mięso ofiarne. Przy drzwiach zachodnich stoi stół przeznaczony na czyszczenie i ściąganie skóry z bydlęcia, którą na drągach rozwieszają w północno-wschodnim kącie świątyni. W niektórych miejscowościach, jak na przykład w powiecie Słatorskim, symbirska gubernia, w samym środku czworoboku świątyni stoi chata, z dachu jej strzela w powietrze długi kij z obrączką, niby minaret. Wewnątrz zaś stoją stoły nakryte obrusami, przy których pobożni stojąc zjadają ofiarne mięso. Po żniwach obrzęd dziękczynny za pomyślne zbiory podobny jest uroczystości Siuza wyżej opisanej. Po modlitwach biją ofiary, jedzą chleb z nowego zboża, piją piwo i wódkę i tańczą przy śpiewie i muzyce. Czuwasi święcą piątek jak mahometanie, którzy długo nad nimi panowali i w języku, jak i w charakterze, liczne ślady tego panowania zostawili. Starcy są przedmiotem powszechnego szacunku – oni, chociaż ich nikt nie naznaczał i nie wybierał, są rządcami osady. Oni dozorują, żeby bogaty żywił ubogiego, z którym razem we wsi mieszka. Ubogi idzie na zarobek lub ze strzelbą do lasu, ażeby przynieść zwierzynę dobrodziejom, a tymczasem bogatsi zasiewają mu pola lub też sprzątają dojrzałe jego łany. Czuwasi uczynni są dla rodaków, lecz dla obcych są niemiłosierni, nieufni, nieuczynni. Zbrodniarzy i ludzi występnych pomiędzy nimi jest bardzo mało. Kłótnie i bijatki rzadko wydarzają się. Czuwasz, gdy się chce zemścić na swoim wrogu, wiesza się na jego dziedzińcu, co sprowadza czynowników na śledztwo, to jest największe nieszczęście, jakie spotkać może czuwasza. Dziwny ten rodzaj zemsty, noszący na sobie cechę niedołęstwa i moralnej słabości czuwaszów, przytacza Połujański w swej podróży. Obyczaje ich przecież są w ogóle proste i niewinne, chociaż lenistwo i pijaństwo głęboko zakorzeniło się. Język czuwaski jest bardzo ubogi, wyrazów składanych mają bardzo wiele, a przytem jest zanieczyszczony tatarskimi i moskiewskimi wyrazami. Samogłoski wymawiają miękko i dźwięczniej niż tatarzy. O, a mają ton ścieśniony. Tradycji o swoim pochodzeniu i wspomnień z przeszłości, o ile mogłem wyrozumieć, nie mają żadnych. Pamiętają tylko, iż niegdyś rządzili nimi carowie tatarscy z Kazania i obecnie więcej okazują sympatii ku Tatarom niż ku Moskalom. Taki jest lud, przez którego ziemię prowadzi droga do Syberii. Żałuję, iż nie mogę przez dłuższy pobyt wszechstronniej zbadać czuwaszów, którzy jako lud mający wkrótce zaginąć zasługują na gruntowne studia, których nie jestem w możności uczynić. Nie mogę, chociażbym chciał, zatrzymać się dłużej w jakimkolwiek miejscu. Wiadomości więc moje nie mogą być zupełne. Wyrok pędzi mnie coraz dalej, pokazując jak w panoramie ziemię, miasta, ludy i charaktery. Posuwam się więc dalej w mojej podróży i przechodzę za partią przez most na rzece Siundurze. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna